Rozdział trzeci Mormon nawołuje nefitów do nawrócenia Nefici odnoszą wielkie zwycięstwo i chełpią się swoją siłą Mormon odmawia dalszego dowodzenia ich armiami modli się za nich, ale bez wiary Mormon pisze, nakłaniając ludzi innych narodów dwanaście plemion Izraela i resztkę swego ludu która ocaleje, aby uwierzyli w Ewangelię Jezusa Chrystusa I upłynęło dziesięć lat zanim Lamanici przyszli znowu z nami walczyć. A tymczasem zatrudniłem mój lud w przygotowaniu naszych krajów i armii do wojny. I stało się, że Pan mi powiedział Wołaj do tego ludu, nawróćcie się, pójdźcie do mnie i zostańcie ochrzczeni i ponownie umocnijcie mój Kościół, abyście zostali oszczędzeni. I nawoływałem ten lud do nawrócenia, ale na próżno, gdyż nie zdawali sobie sprawy z tego, że to Pan ich zachował i dał im szansę nawrócenia. I znieczulili swe serca przeciwko Panu, swemu Bogu. I gdy upłynął dziesiąty rok, a było to w 360 lat od przyjścia Chrystusa na świat, król Lamanitów przysłał list, zawiadamiając mnie, że przygotowują się do wojny z nami. I zarządziłem zgromadzenie mego ludu w mieście, w kraju Pustkowie, w pobliżu wąskiego przesmyka, który prowadził do kraju na południu. Tam rozstawiliśmy nasze armie, aby powstrzymać armię Lamanitów od zajęcia naszych ziem. I ze wszystkich sił umocniliśmy się, przygotowując się na ich atak. I w roku 361 Lamanici podeszli do miasta Pustkowie, aby z nami walczyć. I tego roku pokonaliśmy ich, że wycofali się na swe ziemię I w 362 roku znowu przyszli z nami walczyć I znowu ich pobiliśmy, zabijając im wielu żołnierzy I wrzucaliśmy ciała poległych do morza I teraz, z powodu tego wielkiego zwycięstwa Nefici zaczęli hełpić się swą siłą I zaklinać przed Bogiem, że pomszczą krew swych braci Zabitych przez wrogów Zaklinali się na niebiosa i tron Boga, że pójdą walczyć ze swymi wrogami i zgładzą ich z powierzchni ziemi. I ja, mormon, widząc ich niegodziwość i występki, odmówiłem odtąd dowodzenia armiami i przewodzenia temu ludowi. Oto pomimo ich niegodziwości prowadziłem ich tak wiele razy do bitwy Miłowałem ich według miłości Bożej, która jest we mnie I z całego serca przez cały czas modliłem się za nich do mego Boga Ale czyniłem to bez wiary, widząc, że serca ich są nieczułe Trzy razy wyratowałem ich z rąk wrogów A mimo to nie nawrócili się i nie okazali żalu za grzechy i gdy zaklinali się na wszystko, czego nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus im zabronił, że pójdą do swych wrogów, by z nimi walczyć i pomścić krew swych braci, usłyszałem głos Pana i powiedział mi Zemsta należy do mnie i ja sam karzę. Oto lud ten nie nawrócił się, gdy ich ocaliłem, dlatego zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi. I stało się, że stanowczo odmówiłem im pójścia przeciw wrogom I jak Pan mi nakazał, stałem jako bezczynny świadek By wyjawić światu, że co widziałem i słyszałem Nastąpiło zgodnie z objawieniami ducha o przyszłości Dlatego piszę do Was, ludzie innych narodów I do Was, ludzie z domu Izraela Którzy, gdy rozpoczęte zostanie dzieło Zaczniecie się przygotowywać, by powrócić do kraju swego dziedzictwa Piszę do was, ludzie z krańców ziemi i do was, dwanaście plemion Izraela, którzy będziecie sądzeni za swoje czyny przez dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa w Jerozolimie. Piszę także do resztki tego ludu, którzy będą sądzeni przez dwunastu wybranych przez Jezusa na tej ziemi, a którzy z kolei będą sądzeni przez dwunastu wybranych przez Jezusa w Jerozolimie. Tak mi Duch objawia, Dlatego piszę do was, abyście wiedzieli, że wszyscy będziecie musieli stanąć przed sędziowskim tronem Chrystusa, każda dusza, która należy do ludzkiej rodziny Adama. Staniecie, aby być sądzeni za swoje dobre czy złe czyny. I piszę to także, abyście uwierzyli w Ewangelię Jezusa Chrystusa, która będzie pośród was. I aby Żydzi, lud przymierza z Panem, oprócz świadectwa tego, którego widzieli i słyszeli, mieli także drugie świadectwo, że Jezus, którego zabili, jest prawdziwym Chrystusem i prawdziwym Bogiem. I chciałbym przekonać wszystkich ludzi, aż po krańce ziemi, aby się nawrócili i przygotowali na czas, gdy staną przed sędziowskim tronem Chrystusa.